W liście tym było napisane, zleciłem kapitanowi P, aby o ile chcesz rozstać się z armią, zabrał cię na swój statek. Możesz tym statkiem wrócić do domu, tutaj znajdziesz bardzo dobre zakwaterowanie.